Jak się spotkaliśmy na mieście, deszczowa niedziela i, i mówię, Mateusz, to chodzimy do studia i pogadamy sobie o ostatnim meczu Sandecji. Może przedstawmy się na początku tak, żeby wszyscy wiedzieli, kto mówi. Mateusz Hebda. Krzysztof Niedzielan, Sądecki Podcast Sportowy. I już może bez zbędnych, zbędnych wstępów zaczynamy analizę meczu 15. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Sandecja Nowy Sącz. W sobotę mierzyła się z Wisłą Płock. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 2 i tak z jednej strony niedosyt, ale z drugiej strony radość, bo idąc tak chronologicznie, no, pierwsza połowa to chyba każdy chciałby o niej jak najszybciej zapomnieć. Obiektywnie ten remis no, na pewno należy uznać za sprawiedliwy. Pierwsza połowa oczywiście przewaga Wisły-Płock. Dwie bramki po ewidentnych błędach Sandecji. Pierwsza bramka oczywiście no, Marcin Makuch. Zgodzisz się Krzysztofie, że zdecydowanie zbyt łatwo został ograny. Tak, tak, tutaj może przybliżmy, bo my teraz opowiadamy, także bardziej spróbujmy, spróbujmy to zrobić obrazowo. Akcja Wisły Płock lewą stroną, Krzysztof Janus, faktycznie Marcin Makuch zostawił mu trochę za dużo miejsca, przez co mógł ściąć do środka, posłać piłkę w pole karne, no i tam na piątym metrze możemy mieć pretensje do Marcina Cabaja, który jako bramkarz właśnie w swojej piątce szczególnie powinien taką piłkę, czy złapać, czy wypiąskować, nie wiem, źle obliczył lot, wyskoczył do niej, nie sięgnął, piłka odbiła się od pleców Marcina Krzywickiego, już leciała w kierunku bramki, ale napastnik Wisły Płock jeszcze dobił ją, żeby się utwierdzić w, w tym przekonaniu, że będzie bramka. I to była 16 minuta, było 1 do zera. No zdecydowany brak zdecydowania. Jak to śmiesznie <głos> zabrzmi, ale, ale tak było. No, Marcin Cabaj powinien sięgnąć w tą piłkę. Tą bramkę na pewno należy zapisać na konto bramkarza Sandecji. No ale przejdźmy do, do drugiej bramki, bo... Ale to moment, moment, spokojnie, spokojnie. Ja jeszcze tutaj swoje dwa grosze dorzucić, bo owszem, można powiedzieć, że zawinił Marcin Cabaj w tej sytuacji, tylko też trzeba zwrócić uwagę, nie, nie jako kompletne usprawiedliwienie, ale też warto spojrzeć na to z takiej perspektywy, że tam też w pobliżu był Arkadiusz Czarnecki, który też, odnoszę wrażenie, trochę przeszkodził Marcinowi Cabajowi, ale nawet nie zważając na to, no, taką piłkę należało właśnie wybić, czy też złapać. I, i, I tu jeszcze y, chciałem nawiązać do jednej sytuacji, bo tak się mówi często, że na, te niewykorzystane sytuacje się mszczą. Ja nie chcę tutaj za bardzo się w to zagłębiać tak, że faktycznie jak się nie wykorzysta sytuację samą w sobie, to się zaraz myśli. No tak akurat w tym przypadku było, bo chwilę wcześniej przecież Łukasz Grzeszczyk y, miał strzał z pola karnego, miał trochę miejsca, przyjął piłkę, uderzył. Ona tak fajnie po koźle poleciała, no i nie nieznacznie minęła ale wysłupek. No i Wisła szybko poszła z akcją i, i strzeliła tę bramkę. Druga bramka błąd Macieja Górskiego. Tutaj też się możemy zgodzić, że zbyt łatwo stracił piłkę przy bocznej linii. Oczywiście tam widać było ruch ręki, który... No ale Krzysztofie, przyznajmy, Góralskiego. przyznajmy to nie są szachy. Tutaj to... trzeba walczyć, to jest pierwsza liga. Wszyscy mówią, że pierwsza liga to jest liga, w której przede wszystkim się walczy. Także czasem mamy zapasy. No i w tych zapasach Maciej Górski dał się jakby z jeżeli możemy w ten sposób się tutaj wyrażać. Gracz Wisły Płock-Góralski zagrywa do Janusza Dziedzica. Też trzeba przyznać, że w momencie podania złapany na wykroku Arkadiusz Czarnecki, co umożliwiło pomocnikowi Wisły już wpaść w pole karne. Yy, trochę z ostrego kąta, bo on tak w prawą stronę tego pole karnego poleciał. Uderzenie I, i bardzo pechowe, bo trzeba przyznać, yy, nie wiem, być może gdyby nie to, że ta piłka odbiła się najpierw od yy, naszego obrońcy Petera Petrana, potem od rąk yy, no, Marcina co było konsekwencją tego. Gdyby, gdyby Marcin mógł od razu interweniować, czyli ta piłka jakby leciała od razu na niego, może by wybronił, nie? I, I też podobna sytuacja jak przy pierwszej bramce, bo już pod kontakcie z rękami naszego bramkarza piłka już leciała do bramki, Krzywicki podobnie yy, też dobił tę piłkę, żeby mieć pewność, że, że właśnie będzie ta bramka. Myślę, że bramkarza za drugą bramkę nie powinniśmy winić, winić Petera Petra. raczej też nie, no bo to było takie pechowe, tak? No, piłka się odbiła, trochę taki pinball od jednego od drugiego, no, na pewno udział przy obu bramkach miał Arkadiusz Czarnecki. No tak, może, przy pierwszej bramce przeszkadzał troszeczkę. Może przy drugiej nie tak spory jak przy pierwszej, ale, ale swój udział miał obrońca Sandecji przy obu bramkach. No ale przede wszystkim zaczęło się od straty Macieja Górskiego no, niestety. W konsekwencji poszła akcja i, i Wisła podstrzeliła drugą bramkę, a przyznajmy, że, że w tej pierwszej połowie tych sytuacji dla, dla drużyny gości było zdecydowanie więcej do strzelenia bramki i to 2-0 do przerwy to był taki no, minimalny wymiar kary dla Sandecji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Oczywiście minimalny. Sam Marcin Krzywicki mógł strzelić jeszcze dwie bramki. Na samym początku meczu miał sam na sam z Marcinem Cabajem, gdzie, gdzie Marcin to wybronił. Potem jeszcze, już przy stanie 2 do 0, strzał taki dość groźny głową, kiedy Marcin tak ekwilibrystycznie przeniósł piłkę nad poprzeczką. No i jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, Janusz Dziedzic też miał taką sytuację, gdzie był na sam, ale zdecydował się na lop, co okazało się dla Sandecji zbawienne, ponieważ po prostu przestrzelił w tej sytuacji. Druga połowa, przechodzimy do analizy drugiej połowy, w której, jak się okazało, Sandecja zupełnie inaczej zagrała, strzeliła dwie bramki, a mogła strzelić jeszcze więcej. No i tylko można żałować, że czemu nie w obu połowach podobnie. Ale to w ogóle jest taka tendencja, mamy przed oczami też taką ciekawą statystykę, tabele meczów, nie tyle meczów nie wyjazdowych, tylko tabele pierwszej połowy, może tak powiem, czyli widzimy w tej klasyfikacji Wisła Płock przewodzi. No zdecydowanie jest bezkonkurencyjną drużyną w tej klasyfikacji. 29 punktów, można powiedzieć, Wisła zdobyła w pierwszej połowie a Sandecja tylko 13, co daje 17 miejsce w Lidze. No i jeżeli chodzi o drugie połowy, już to całkowicie inaczej wygląda. Wtedy Wisła gdzie jest 16 w takiej tabeli, Sandecja 7 i to też Czyli jakby tak się ten na pół półserio powinniśmy się przygotować przed tym meczem na taki obrót sprawy. No, łatwo powiedzieć w teorii, gorzej wykonać też, pytałem wczoraj piłkarzy Sandecji, Adama Mujty i też Matejana Natera, co się stało, że, że tak naprawdę zostali w szatni myślami no i nie potrafili konkretnie udzielić tej odpowiedzi, ale też trzeba przyznać, tak jeszcze wracając do tej pierwszej połowy chciałem powiedzieć, że Wisła też bardzo utrudniła sprawę, bo naprawdę wyszli mocno zmotywowani na ten mecz, na pierwszą połowę, grali wysoko pressingiem i, i, i nasi musieli grać do tyłu, bo nie mieli innego wyjścia, było duże zagęszczenie, mieli też problemy z wyjściem z własnej połowy to też przekładało się na pewne błędy i na niedokładność w grze, no ale w szatni trener Ryszard Kuchnia musiał wstrząsnąć i też potwierdzały to słowa Adama Mójty. I mamy inną Sandecję, Sandecja, która od samego początku dążyła do wyrównania, jeszcze nie udało się, pamiętam na początku pierwszej, pierwszej drugiej połowy Sebek Szczepański miał dwa strzały, jeden taki dość niecelny, a drugi już, to był chyba po, po rzucie rożnym, jak piłka wyszła poza boisko, zdecydowało się na uderzenie niewiele tam prawy słupek zdaje się minęła piłka. Były te okazje, ale tu znowu sytuacja się odwróciła, trzeba pamiętać, bo Paweł Kaczmarek, jeśli dobrze był to Paweł Kaczmarek. Lewy który... pomocnik, ósemeczka na koszulce prawy pomocnik, oni tam się prawy, wymieniali pomocnik, skrzydłowy, skrzydłowy w każdym razie tak, to tak, boczny pomocnik tak, tak. ale to fa faktycznie można tak też powiedzieć bo się wymieniali pozycjami wyszedł też w sy sytuację sam na sami. bardzo dobrze zachował się tam Marcin Cabaj kiedy przypuszczam 3-0 no to już byłoby chyba po sprawie a Marcin Cabaj ofiarnie, bo potem chwilę drżeliśmy, że nie będzie mógł kontynuować. Patrzyliśmy kątem oka na Marka Kozioła, który się zaczął rozgrzewać. Tamten lewy bark znowu zaczął się upominać o swoje niestety, ale Marcin dograł do końca i chwała mu za to. No bo można go rozgrzeszyć za tę pierwszą bramkę, patrząc na to, ile jeszcze innych sytuacji wybronił. No to powiedzmy tak również pół żartem, pół serio, tak w stylu Marcina Cabaja. Świetny bramkarz, potrafi wybrnąć naprawdę bardzo trudne sytuacje, a czasem zdarzy mu się taka wpadka jak choćby ta pierwsza bramka, no bo powiedzmy sobie szczerze, no piłka była jak najbardziej do wyciągnięcia, szkoda, że tak fatalnie Sandecja rozpoczęła tą pierwszą połowę. Ale w tej pierwszej połowie nic nie funkcjonowało, żadna formacja nie funkcjonowała w Sandecji. I tutaj możemy się zastanowić, czy to trener Ryszard Kuźma jest tak świetnym motywatorem, że zespół wyszedł tak zupełnie odmieniony na drugą połowę, czy po prostu piłkarze zdali sobie sprawę z, z powagi już sytuacji, bo 2-0, no to powiedzmy sobie szczerze, to nie jest dobry wynik do przerwy już na własnym boisku, wzięli się do roboty poskutkowało to dwiema bramkami i wydaje mi się, że gdyby mecz potrwał jeszcze 5-10 minut, to Sandecja wygrałaby to spotkanie. No, dokładnie to samo powiedział Adam Ujta po po tym meczu, ale też całkowicie inaczej wyglądała ta druga połowa, bo przypuszczam, że odbiła się na rywalach właśnie ta dość ambitna, szybka gra, dużo sił włożyli w pierwszą połowę, potem zaczęło tych sił brakować. No i też było wiadomo, że Przystanie 2 do 0, drużyna już nie atakuje tak odważnie, też czeka na to, co zrobi rywal, ewentualnie próbuje szukać swoich szans w kontrach, no ale Wisła mogła postawić kropkę na i, bodaj tam było w 54 minucie, nie udało się to, ale po raz kolejny Nosa miał do zmian trener Ryszard Kuźma, tu też trzeba pokłonić się nisko, bo w meczu ze Stomilem zszedł z boiska Józef Czertik, który z konieczności wszedł na nie w 30 minucie, zszedł w 60. Maciej Górski wprowadzony na boisko wtedy strzelił z ucięską bramkę. Teraz była trochę inna sytuacja, bo za Fabena Fałowskiego wszedł Gework Badalian i minutę później strzelił bramkę. Tym razem podawał w pole karny Piotr Kosiorowski. Taką... Kolejny zmiennik. Tu też trzeba podkreślić dokładnie posłał taką długą piłkę. No i zastanawialiśmy się, czy, czy Gework Badalian strącił ją głową, czy, czy tylko próbował. Spytałem samego zainteresowanego, on twierdzi, że musnął tę piłkę, dzięki temu ona trafiła pod nogi Łukasza Grzeszczyka, dwóch rywali, z wód oni poszli w drugą stronę Odkryta bramka Łukasz podał do Badaljana, który z 5 metrów już no, musiałby naprawdę się wysilić, żeby nie strzelić bramki w tej sytuacji. No i wtedy nadzieje odżyły. No zdecydowanie. Gework Badaljan bardzo fajnie pokazywał się już w meczach drużyny rezerwowej. Fajnie pokazuje się na treningu, dobrze, że w końcu dostał szansę, że dostaje szansę regularnie grania, póki co jako zmiennik, ale myślę, że w najbliższych meczach udowodni swoją wartość dla drużyny w podstawowej jedenastce. Eee, fajnie, że, że rośnie nam kolejny dobry napastnik, bo, bo od czasu odejścia Arkadiusza Aleksandra nie mamy takiego typowego killera i, i ja tutaj z Geworgiem Badalianem na pewno wiążę duże nadzieje. Myślę, że, że ukłuje jeszcze kilka razy w tym sezonie. życzylibyśmy sobie tego, ale może poczekajmy, na razie to jest jedna jaskółka, a z tą grą dla Gworga nie będzie łatwo, no bo trener Ryszard Kuźma stawia na Fabiana Fołowskiego, który ma ten atut młodzieżowca, a widzieliśmy, że Sebastian Szczypański, który tak trochę w innej roli niż zazwyczaj, bo dostał, owszem, grę w środku pomocy, ale więcej zadań właśnie ofensywnych, no i miał te dwa strzały, o których mówiliśmy w drugiej połowie, gdzie jeden był dość bliski strzelania bramki. Kilka razy też włączył się do jakiejś ciekawej akcji, gdzie udało się naszym zagrać sklepy, ale z drugiej strony dużo strat, dużo takiej niedokładności w grze i tu można się przyczepiać. Także jeszcze żółta kartka już w 31 minucie, jeśli dobrze pamiętam, ale fakt faktem w pierwszej połowie co też wiązało się z dużym ryzykiem, a mimo wszystko wytrwał na boisku, bo zmiany były inne. I udało się wywieźć jeden punkt, bo Sandecja dążyła do celu. Ta kontaktowa bramka jeszcze, można powiedzieć, dała im wiatr w żagle. tak I praktycznie już do samego końca to Sandecja mocno przeważała. A jeszcze, jeśli pozwolisz, takie moje osobiste spojrzenie na tą pierwszą połowę. Co mi się rzuciło w oczy, to na pewno... Ustawienie drugiej linii, tam brakowało typowych skrzydłowych. Było czterech nominalnych środkowych pomocników, czyli Sebastian Szczepański, Tomasz Margol, Matej Nater i Łukasz Grzeszczyk oraz nominalny napastnik... Maciej Górski. Tyle, że Maciej Górski z powodzeniem gra też na boku pomocy i jest też ustawiany na tej pozycji. Ale moim zdaniem właśnie brakowało typowych skrzydłowych, brakowało dokładnych dośrodkowań. Często w, w akcje ofensywne włączał się Marcin Makuch i Adam Mójta, ale te dośrodkowania albo były niedokładne, albo były za głębokie, albo kończyły się na, na pierwszym obrońcy Wisły Płock. Ta druga linia moim zdaniem w pierwszej połowie najbardziej zawaliła. No, tu szczególnie te dośrodkowania, jak mowa o dośrodkowaniach, to to właśnie Marcin Makuch się w pierwszej połowie nie popisywał troszeczkę. No, ale z drugiej strony yy, można też znaleźć coś pozytywnego, bo chcę powiedzieć o, już o tej zwycięskiej bramce. Jeszcze po drodze nie udało się w 85. minucie. Ładna akcja Adama Mójty, który yy, Rafała Zawiślana, który ze środka podał na wbiegającego, i tu trzeba podkreślić często podłączającego się i można go, go za to chwalić. Adama Mójty. Yy, Zawiślan popędził w pole karne. Mój ta zagrał mu piłkę. No i też zabrakło dosłownie nie wiem, centymetrów albo nawet milimetrów od tego, żeby piłka wpadła do bramki, minimalnie obok lewego słupka. Ale już w 88. minucie można było się ucieszyć połowicznie, by minutę później ucieszyć się całkowicie. Też tam w tej akcji uczestniczył Piotr Kosiorowski. Marcin Makuch, który zagrał na prawej stronie do Łukasza Grzeszczyka, ten posłał doświadkowanie w pole karne, Paweł Magdoń został trafiony. Czy też jakiś ruch oczywiście był ręką no do piłki? tutaj jeśli pozwolisz zatrzymajmy się, bo na konferencji prasowej, pomeczowej trener Wisły Płock, pan Marcin Kaczmarek miał jednak sporo zastrzeżeń do postawy arbitra. Jak ty ocenisz? pracę sędziego we wczorajszym meczu. Czy była ona tak fatalna, jak, jak można było usłyszeć na konferencji prasowej? No nie, no. Oni tam mieli pretensje przede wszystkim do sytuacji z pierwszej połowy, kiedy ewidentnie ja patrzyłem na powtórkach kilka razy i, no i widać yy, zdecydowanie Tomasz Margol zagrał ręką w polu karnym i należał się Wiśle Płock rzut karny. W podobnej sytuacji w 88 minucie ręką zagrał yy, Paweł Magdoń i teraz już sędzie zauważył, także gracze Wisły, czy też sztab Wisły miał, no, miał prawo mieć pretensje, tak? No ale no trudno, ja też yy, zacytuję tutaj Matejana teraz, z którym rozmawiałem po meczu i on mówi, że sędzia nie gwiznął, to nie ma karnego. Także myślę, że na tym można zakończyć dywagację, rzut karny Wykorzystany pewnie przez Adama mójte i tu też ciekawa historia, bo lewy obrońca Sandecji jest najlepszym strzelcem Sandecji. Cztery bramki w lidze, wszystkie z rzutów karnych, do tego jeszcze jedna w Pucharze Polski, ale wtedy to było z rzutu wolnego z flotą Świnoujście. Także to trochę yy, niezbyt dobrą laurkę wystawia a w formacji ofensywnej, szczególnie napastnikom Sandecji. Patrząc na to, że obrońca jest najlepszym strzelcem jak na razie. Cieszmy się przede wszystkim, że Sandecja strzela bramki, bo, bo tak wracając do początku rozgrywek, pamiętamy jaki Sandecja miała bilans bramkowy po pierwszych meczach. Teraz wszystko to idzie w dobrym kierunku. Jeśli nawet nie udaje się wygrać spotkania, to fajnie, że, że udaje się chociaż zremisować, chociaż wywalczyć ten jeden punkt na własnym boisku. To w takich okolicznościach po fatalnej pierwszej połowie Sandecja zupełnie odmieniona wychodzi na drugą połowę, walczy, zostawia zdrowie, zostawia ambicje, serce, konsekwentnie dąży do celu, zdobywa jeden punkt chwała za walkę. Oby się teraz piłkarze pokazali fajnie, z fajnej strony w meczu z Widzewem w czwartek. Tak, czekamy już na Puchar Polski, choć tak już nawet zaczęło być optymistycznie, bo widzę, dołował w Ekstraklasie jednak Teraz zwycięstwo z Pogonią Szczecin, także może być bardzo ciekawie w czwartek. I może dziwnie to zabrzmi, ale nie wypada zlekceważyć takiego rywala, jak widzę w Łódź. Mimo, że jest to rywal ekstraklasowy, to wielu kibiców nie brało go do końca na poważnie, ponieważ z ostatnich sześciu meczów łodzianie przegrali aż 5. Ja miałem okazję oglądać wczorajszy mecz Widzewa z Pogonią Szczecin i tam piłkarze Widzewa pokazali się z naprawdę bardzo dobrej strony. Wygrali ten mecz 2-1, do 1, grając w dziesiątkę w końcowych fragmentach spotkania. Na pewno zostawili dużo walki, dużo zdrowia, dużo serca na boisku. No i cóż, no Sandecja na pewno nie stoi na straconej pozycji, bo mimo, że rywal jest ekstraklasowy, tak jak podkreślałem wcześniej, to nie prezentuje on poziomu Drużyn z czołówki Ekstraklasy, poziomu, nie wiem, Legii Warszawa, Lecha Poznań, Górnika Zabrze. Moim zdaniem mecz z Widzewem jest jak najbardziej do wygrania. Też wierzę, że będzie dobry mecz, przede wszystkim, że będzie dobry mecz, że będą emocje, wynik jest zawsze sprawą otwartą. Jeżeli Sandecja będzie grała tak jak w drugiej połowie z Wisłą Płock, to są szanse na, na wywalczenie yy, awansu. Wtedy sprawa jest otwarta jeżeli będzie gra tak jak w pierwszej połowie, to może być, może być ciężko, bo trzeba będzie pamiętać, że wtedy nie będzie już to Wisła-Płock, a jednak widzę wódź teoretycznie mocniejszy rywal. Na pewno nie zagwarantujemy takiej postawy piłkarza jak w drugiej połowie z Wisłą-Płock, ale zachęcamy do przyjścia na stadion. Pamiętamy mecz z Widzewem sprzed trzech lat. Myślę, że, że wszyscy kibice go fajnie wspominają mimo wysokiej porażki naszej drużyny. Większość ludzi fajnie się wtedy bawiła na trybunach i, i mam nadzieję, że w czwartek będzie podobnie. Także serdecznie zapraszamy na, na Kilińskiego 47, na godzinę 17. I tu jeszcze ciekawostka, którą przywołamy jeszcze raz, bo już kiedyś to tutaj w naszym podcaście padło. W tamtym meczu ówczesny gracz widzę Łukasz Grzeszczyk po starciu z szejkiem Nianę, tak, dobrze mówię, wylądował na pięć dni w sądeckim szpitalu. Oby nie było tak w czwartek. Mateusz Hebda. Krzysztof Niedzielan, dziękujemy bardzo.